Witamy serdecznie, raz raz. Próba pierwsza mikrofonu. Jesteśmy w pokoju. Raz, dwa, dwa, trzy. Próba. kronika sportowa. Witamy w podcaście nie tylko dla Orłów. Spod Parku Olimpijskiego w Londynie jest Olimpiada Londyn 2012. Po nieudanej próbie dostania się do parku, ponieważ posiadamy bilety, posiadamy bilety na zapasy w stylu wolnym, na trzy finały, natomiast one nie odbywają się w parku olimpijskim, no. ale nie przeszkadzało nam to spróbować się do niego dostać. Więc po tym, jak wyprowadziła nas bardzo miła i uprzejma ochrona tylnymi drzwiami, Zmierzamy e, pokręcić się tutaj troszeczkę dookoła, popatrzeć jaka atmosfera e, panuje tutaj wśród ludzi, wśród e, wiwatujących, którzy super poubierani, wszyscy fantastycznie uśmiechnięci. Pogoda dopisała, jest, e, w słońcu jest prawdopodobnie około 30 e, stopni, świeci słońce, e, nawet Stewardzi, którzy obsługują tutaj e, wydarzenie e, wspaniale się bawią, więc... E, e, więc jest fantastycznie, jest fantastycznie. Za chwilę udamy się coś zjeść. Jesteśmy cali podnieceni atmosferą Olimpiady, atmosfer, atmosferą Londynu. Pójdziemy coś zjeść i będziemy powoli przedostawać się do naszej areny, gdzie stamtąd przekażemy parę, parę słów z, z wydarzenia sportowego. Wraz z moim bratem Wojtkiem będziemy, jeszcze do Was zajrzymy na moment. Za momencik. Pozdrowienia dla wszystkich. Tu radio. Przepraszam. To podcast nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Muszę zrobić foto. Czyli nie udało nam się wejść na stadion do Parku Olimpijskiego? No niestety nie udało się, no co, no przepisy nie pozwalały. Dokładnie, ale muszę przyznać, że była dosyć miła obsługa. Nie, bardzo, bardzo mile nas potraktowali. E, tak, nie, nie sprawiliśmy chyba większego problemu. Jestem zaskoczony, że poszło to tak gładko tak naprawdę, bo myślałem, że będziemy mieli grubsze problemy, bo to tak z zewnątrz wyglądała, ta ochrona jest dość taka ścisła. Tak, tak, tak, ale jednak panuje miła atmosfera nawet wśród ochroniarzy i wśród e, wszystkich tak, tak, wszyscy tutaj. wszyscy są uśmiechnięci, i super. Jest, jest fantastycznie. E, witamy ponownie w e, podcaście Nie Tylko Dla Orłów. Teraz przedstawię tutaj mojego brata, który jeszcze nie wystąpił do tej pory. Ja już swoją skromną osobą miałem okazję gościć u Filipa, natomiast Wojtek jest po raz pierwszy. No opowiedz trzy słowa, dlaczego tu jesteśmy, co robimy. No bo chcielibyśmy przeżyć coś wyjątkowego, co się zdarza raz na cztery lata. Dokładnie. Poczuliśmy ten klimat, poczuliśmy atmosferę. Tak, będąc tutaj w tym momencie czujesz po prostu to, że, że to jest ważne dla wszystkich ludzi na świecie. To są tu wszystkie nacje. Tak, można by powiedzieć, czujemy się częścią wilk, e, e, czego, czegoś wiek, większego, jakby to powiedział Sofronow. E, no dobrze, idziemy coś zjeść. Pozdrawiamy i słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Zapraszamy do reklamy. Subiektywny podcast sportowy. Paki macie biegówki? Przydałyby się. Żeby się poruszać po mieście. Ty błyskotliwy jest. No bo ja dzisiaj próbowałem samochód odkopać i nijak mi nie wyszło. Dobry to tak. słowa słowna. Tak. Tak. Tak. Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Nie, co już wypiliśmy. Woda też. Woda też Piszczymy Czas kończyć. Co, bo będziemy kończyć. Powoli czas kończyć się. Nie opowiem do dowcipu. No tak bez zupełnie. <śmiech> Subiektywny podcast sportowy. Zatem z Victoria Park Witamy Was wszystkich Słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów Oglądamy mecz Australia-Meksyk w piłkę Przepraszam, Brazylia-Meksyk Żółte koszulki mnie trochę zmyliły Ale jak to mówią, nie, nie każdy Australijczyk żółty jak go malują Jest Brazylijczykiem Jest Brazylijczykiem, nie każdy Brazylijczyk jest Brazylijczykiem Jest Australijczykiem, dokładnie Na dzień dzisiejszy Wygląda na to, że tylko podróżujemy, że siedzimy, po prostu w, przemieszczamy, przemieszczamy się z miejsca na miejsce, próbując coś zobaczyć, gdzieś się pojawić i na razie tutaj chyba na moment zalegniemy. No, mamy, mamy cały czas przed sobą wydarzenie sportowe, zapasy w stylu wolnym, trzy finały. Nawet nie wiemy jeszcze, kto, kto walczy. Czy ty w ogóle wiesz, kto walczy? Nie sprawdzaliśmy nawet tego. Nie sprowadzaliśmy, dokładnie. No ogólnie park pełen ludzi piknikujących Posłuchajmy kibiców irańskich tuż przed zapasami Oni tutaj szykują się na medal Excuse me, ZDF kanal? ZDF Germany kanal? No, no, no It's a Polish podcaster, podcast nie tylko dla Orłów ok Iran champions! Iran champions! Woo! Iran! I Iran ma złota, właśnie się dowiedzieliśmy, wszyscy się cieszą, jest fantastycznie. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów, właśnie stoimy przed halą Excel, gdzie odbywać się będą trzy finały zapasów, nawet nie wiemy jeszcze kto walczy. Wiemy jedno, Iran dzisiaj świętuje, my pozdrawiamy, za chwilę odezwiemy się ze środka, jak tylko przebijemy się przez E, wszystkie security, wszystkiego rodzaju zabezpieczenia I jeszcze Iran Trochę obawialiśmy się, tutaj Kajetan mówił, że zaczęło wiać w plecy, czyli od przodu Bowiem przecież oni płyną tyłem Słyszymy także oczyki polskich kibiców Tak, była duża grupa polskich kibiców no Ale znacznie więcej Chińczyków Chińczyków w ogóle na świecie jest najwięcej Nie widać Maji Włoszczowskiej Maja, Maja, gdzie jesteś? Powinna wyjechać z lasu w środku tej kanapki znalazł się Diwan Ross. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie? No to się zaczyna. No już prawie prawie jest. Nawet wciąż nie wiemy, kto walczy. Tam jest chyba napisane. E, Grecja chyba versus e, Turcja. O ile dobrze widzę. Gruzja... E, Georgia, e, Gruzja, tak, oczywiście Polak-Węgier <laughs> I wchodzą na e, scenę Na matę Na matę, dokładnie Ciekawe czy piją matę Przed, e, przed wejściem na matę Daje radę, radę, Kurcze jesteśmy na Olimpiadzie, słuchajcie. Nasz budżetowy wyjazd cechowuje się tym, że siedzimy prawie pod samym sufitem, ale wspaniale wszystko widać, hala jest świetnie zrobiona. Myślę, że będzie przyjemny wieczór. Jeszcze ostatnie jest sprawdzanie, czy nie mają... Oj, chyba się już zaczyna. Chyba się zaczyna. Poszli. Przyjrzyjmy się teraz zapasom. Wszystko odbywa się wewnątrz 9-metrowego kręgu, który ma półtora metrową strefę bezpieczeństwa i metrowy bufor pomiędzy. Każda walka sędziowana jest przez trójkę arbitrów. Sędzia prowadzący ma na rękach niebieskie i czerwone opaski, którymi wskazuje, który zawodnik zdobywa punkt. Trenerzy mogą udzielać instrukcji zapaśnikom, ale nie mogą wpływać na sędziów. Na igrzyskach olimpijskich obowiązują dwa style – klasyczny i wolny. W stylu klasycznym zapaśnik może atakować rywala tylko powyżej pasa. Nie można atakować nóg przeciwnika. W stylu wolnym zapaśnik może używać rąk i nóg zarówno do obrony, jak i ataku. Zwycięstwo orzeka się, gdy przeciwnik zostanie przygwożdżony łopatkami do maty przez około sekundę. Jeśli nie uda się powalić rywala na łopatki, decydują punkty. Jeśli zawodnik wyprzedza przeciwnika o 10 punktów, walka zostaje przerwana. Taką sytuację nazywa się techniczną przewagą. Punkt zdobywa się, kiedy zawodnikowi udaje się przewrócić przeciwnika na matę i unieruchomić go od strony pleców. Dwa punkty zostają przyznane, gdy zapaśnik odwróci swojego rywala plecami do maty. Taka pozycja musi trwać przez 5 sekund. Trzy punkty przyznaje się, gdy zawodnik powali swojego oponenta z pozycji stojącej bezpośrednio do pozycji leżącej. Pięć punktów zostaje przyznanych, gdy osiągnie się to jednym płynnym ruchem. Jeśli zapaśnik celowo unika walki, musi przyjąć klęczącą pozycję startową. Ta pozycja daje przeciwnikowi szansę na zdobycie dwóch punktów. Zapasy na igrzyskach to powrót do korzeni. Witamy, witamy. Ponownie... Prowadzone są dwie walki e, naraz na dwóch różnych matach. W jednej Amerykanin kontra Turek, w drugim Niemiec kontra Irańczyk. Dzie, dzieje się po prostu dużo, troszeczkę postaramy się oglądać dwie rzeczy naraz. Wiemy, że Amerykanin wygrywa jednym punktem. Iran już chyba wygrał po raz kolejny. Nie wiem, czy to był półfinał, czy... Czy finał, po prostu jesteśmy troszeczkę niezorientowani w tym temacie. Powiem szczerze, trafiły się na bilety. Za późno przyszliśmy. Za późno przyszliśmy. Powinniśmy też być od eliminacji, tak naprawdę. Tak, tak, nie wiemy. Nie śledziliśmy losów całych eliminacji, więc, więc chcieliśmy nam powiedzieć, kto walczy. <laughs> okay. kto wiemy, jest faworytem. wiemy, że czerwony walczy z niebieskim. To jest tyle, co udało nam się ustalić właściwie. I w ten sposób i możemy też ten. Obstawiać. Możemy obstawiać, a także możemy przypisać kolor krajowi, bo widzimy, że na przykład niebieskie z Amerykanin na czerwony jest Turek. Tak, tak, tak, tak. A za kim jesteś w tej walce? No za, za Europą, za Turkiem. <śmiech> Bardzo dobrze, <śmiech> no za Turkiem, za Europą, no. Jak Turcy przyjeżdżają jako, do Europy, to... euroentuzjasta zawsze kibicuje Europie. ale teraz Amerykanin chyba... Zdobył przewagę, Turek leży na dobrze, dusi go po prostu, go tuś go! nie daje się, a się zdążył wyrwać trzymanie za nogę i są za batał, ale przyznaje sędzia punkt. Turcja chyba dostanie jeden. Um. Amerykanin ma 4 punkty, ale do, i, do jakiej ilości, ponieważ zasłania nam kamerzysta, wredny. Ci z kamerami to nie... nie. Ci z kamerami nie wiedzą gdzie stanąć, więc dlatego zasłania nam tablicę z wynikami. Zasłania nam tablicę z wynikami. Tu się nic nie wydarzyło. Jest fantastycznie, słuchajcie, siedzimy pod dachem, jeszcze jeden rząd, a, a, a siedzielibyśmy z gołębiami, ale, ale widzimy wszystko, jest pięknie. Teraz go wachlują, Turka, ręcznikiem. Tak, a, a Amerykanin ma tutaj pod paszką, tam delikatnie go smyrają. Chyba go łaskoczą, bo lubi, jak go łaskoczyć. No, tak, on się jednak rozluźni, on nie myśli wtedy o walce. Ma taki ten... Irańczyk chyba wygrał, ponieważ na matę mają wejść nowi. Nagle patrzymy, niebieski ma nagle zero. Amerykanin, to jak to w końcu jest, to są no to za rundy? No bo to jest druga runda i jest Aha, od zera do zera spowrotem. Jak w boksie, jak w boksie troszeczkę. Tak, każda runda jest punktowana runda, osobno. Punktowana, okay w międzyczasie, a tu wciąż cały czas Amerykanin z Turkiem, ale teraz Turek znowu chyba zrobi wózek, chyba będzie wózek O no, wszyscy zamarli jest punkt a może nawet kilka ale teraz, a, a teraz Amerykanin, no kurczę słuchajcie, w razie zamilkliśmy z emocji e, słuchacie oczywiście podcastu nie tylko dla Orłów prosto z Londynu w Excel, gdzie odbywają się finały w zapasach w stylu wolnym. Zapraszamy do reklamy. Subiektywny podcast sportowy. Tkok przez zaspy śnieżne staruszek to jest coś, to jest na każdym przejściu. <grym> tak, na no, no, nowe zawody, ulicy, to ulicy prawda? Ulicy są odśnieżane w ten sposób, że taka hałda śniegu znajduje się na przejściu. No i tam... Człowiek młody i sprawny to sobie poradzi, ale staruszki to. Bardzo to dobrze też robię. A, wyciępa tak, się. A chyba się <laughs> um, e, e, żegnają Zresztą, się, czy, czy, czy Rosł został pobity. <laughs> tak. Subiektywny podcast sportowy. To podcast nie tylko dla Orłów. Witamy, witamy! ponownie w podcaście, nie tylko dla Orów po krótkiej przerwie. Pierwsza walka o złoty medal. Pierwsza walka finałowa, tak? Dzisiejszego wieczoro pomiędzy Rosjaninem a Eze... Azerem. Tak jest. E, Azer w czerwonym, Rosjanin w niebieskim. Pierwsze starcie, pierwsza runda. E, cisza e, zaległa na arenie. Skupienie, badanie, badanie. próba ataku ze strony Azerbejdżanu. No, na razie cały czas w zwarciu. Publiczność próbuje e, jakoś tutaj zachęcić do jakiejś e, bardziej skomplikowanej akcji, do jakiejś próby. Badają się, badają się. De... Sędzia coś pokazuje chyba, żeby się nie ociągali, tak? Czy... Może za pasywną grę... Może, może za pasywną, ukarać, które... dokładnie, może ukarać. Tak. Ja to było ostrzeżenie. Jest, pierwszy rzut! Azer, o, prawie atakował, ale tak, dostał punkt. dostał A, punkt. Jeden punkt dla, dla Azerbejdżanu. Jeden punkt dla Azerbejdżanu. Jesteśmy, nie wiemy jak dużo, jak silna jest tutaj. Bardziej, piec... bardziej aktywniejszy jest zawodnik Azerbejdżanu w czerwonym. Zdecydowanie, zdecydowanie. Chociaż zdecydowanie. Z drugiej, drugiej strony Rosjanin po prostu stracił ten punkt, bo atakował, więc tak został skontrowany. No. Mógł się z tym liczyć. Mógł się z tym liczyć, dokładnie. Nic się nie dzieje, jest próba akcji, znowu Azer na nogi, tym razem złapał nogę Rosjanina, trzyma mocno, ale Rosjanin jak gdyby próbuje go dominować od góry, mimo tego, że ma nogę Chce w zdominować od góry. Chce go zdominować od góry, dobrze, że nie od tyłu. Czerwona akcja i wznowienie. Jest, Azer próbuje znowu przerzutu po... Myślę, że nie musimy komentować tej walki na żywo. Nie? Nie może. Myślę, że nie. Nie. Ja się tak podnieciłem się, trzymając ten mikrofon, mówię kurde, Szaranowicz we mnie się odezwał. To jest, jest jedyna jego szansa na złoto. Jeżeli nie będzie atakował, to No tak. No i teraz nie wiemy. Jest punkt dla Azerbejdżanu po trzy punkty naraz. Trzy punkty naraz. Proszę bardzo. To chyba były.. E... Decydujący rzut. I teraz czy popełni błąd Rosjanin i już przegra z Kretesem? Młodzież tak przegrywa tą rundę no, 4. Nie ma, nie ma nic, do stracenia nie, tej nie tej nie tej... Jeszcze teraz Azerbejdżan dostaje punkt. Piąty punkt i 8 sekund do końca. I 8 sekund. Trener Azerbejdżanu już skacze, już wie, że ten mecz. To 4 sekundy. Zawodnik Azerbejdżanu wygrał. Są gotowi do wejścia. Patrz jak ci szykują ci yy, yy, sędzia, żeby Ten yy, Trener, żeby wbiec. Mają 4 sekundy wznowie wznowienia, on już się cieszy. Już nie ma wznowienia. Koniec! Złoty medal dla Azerbejdżanu. Fantastycznie, fajnie, że jesteśmy. Tu, proszę Państwa, wydarzyła się historia. Jest jeszcze ogłoszenie w wyniku. Oficjalnie Azerbejdżan Złoto. Nie widzimy nazwiska, nie, nie bardzo nas to interesuje. Uciekamy, widzimy się, po, słyszymy się po przerwie podcast, nie tylko dla Ury. Bekele, Elgerusz, Elgerusz i Bekele, Bekele, Elgerusz, Bekele, Elgerusz jednak! Elgerusz, jedna. elgerus, Bekele... Mateusz żegluje bez czapki tylko w daszku. Wydarzenie dnia 100 metrów mężczyzn. Już tylko powiem, że pobiegną Colin Zakari Gatlin Crawford Obikuelo Powell, Green Thompson, czy państwo czują już power w tym biegu? Czas na koronację. Tak, zbliżamy się do momentu wręczenia medali. Tak blisko jednak tak daleko od złota. Dokładnie. Nikt nie pamięta o srebrnym medalie. Nie, nie, nie. To się tylko o niestety tylko szybko pójdzie w zapomnienie. Dzięki. <laughs> piękne, jest to po prostu piękne. To, to idea olimpijska jest jedną z I mamy. Pierwszy zwycięzca tego wieczoru. Dziękuję. Azerbejdżan. Kejhari. Czy przyszły, przy... oglądamy mistrza olimpijskiego? Fantastycznie, kwiatki, całuski, misiaczki, machamy. Woo! No i wszystkich słuchaczy. E... Podcast to nie tylko zaurów. Prosimy o powstanie hymn Azerbejdżanu. Rządzą. My wciąż nie wiemy, gdzie jedziemy. Musimy się teraz przedostać do centrum. Wydarzenie jest super, prawda? Bardzo, bardzo interesujące. No. Warte na pewno zobaczenia. Tak jest. Chyba już hymn Azerbejdżanu mamy wykuty na pamięć Teraz zmierzamy do metra i będziemy się zastanawiać co robimy dalej They to get us safe home to, to jest dla nas, to jest dla nas Idziemy teraz na koniec stacji, żegnamy wszystkich na razie Na tą chwilę e, słuchaczy podcastu nie tylko dla Orłów